Jest 16. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Ślubowanie złożyli, pracy nie rozpoczęli. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego apelują do prezesa TK. Chcą, by umożliwił im wykonywanie obowiązków. Czy Wiktor Orban po 16 latach straci władzę? Węgry na finiszu kampanii wyborczej. Po zwycięstwo idzie opozycja. O najnowsze sondaże zapytamy naszego specjalnego wysłannika. Będzie też relacja z kosmosu, bo astronauci misji Artemis II, którzy okrążyli Księżyc, wracają na Ziemię. W nocy wodowanie na Pacyfiku. Zapraszam na szczegóły tych i innych tematów. Suma wydarzeń Pilny wniosek do prezesa Trybunału Konstytucyjnego składają nowi sędziowie TK. To sędziowie, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie, bo wcześniej przez miesiąc nie doczekali się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. W piśmie do Bogdana Święczkowskiego sędziowie domagają się umożliwienia im wykonywania obowiązków i przydzielenia spraw. Co dalej? Oto pytamy Sylwię Białek, która zajmuje się tym tematem. Sylwio, witaj. Dzień dobry. Nowi sędziowie przyszli dziś do pracy w Trybunale. Drzwi nikt przed nimi nie zamknął, ale wiemy, że nie przyszli na kawę. Przecież powiedz, co wiemy To prawda, o tej można wizycie. powiedzieć, że przyszli do biblioteki, bo w przypadku czwórki sędziów to po prostu wyglądało. Sędziowie stawili się dziś w pracy i przyjechali busem, dokładnie tak jak wczoraj, wszyscy razem, cała szóstka. I skierowali, tak jak wspomniałeś, do prezesa Trybunału Konstytucyjnego pismo, by umożliwił im wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału. Sędzia Krystian markiewicz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 Dariusz Szostak i Magdalena Będkowska, czyli ci sędziowie, którzy tydzień temu byli w Pałacu Prezydenckim otrzymali w budynku osobne pokoje do pracy. Pozostałą czwórkę skierowano do wspólnej sali, właśnie do biblioteki. Magdalena Będkowska później w rozmowie z nami, z dziennikarzami wyraziła nadzieję, że zostaną także i ci sędziowie, ta czwórka dopuszczona do orzekania. Dostałam miejsce pracy, dostałam biurko, dostałam pokój, komputer, laptop, jak również zauważyłam, że na biurku też leżą akta spraw, które rozumiem zostały mi przydzielone. Mam nadzieję, że zostaną dopuszczeni do pracy orzeczniczej w Trybunale Konstytucyjnym, bo nie istnieją żadne powody, dla których by nie mieli być dopuszczeni. Wszystko jednak zależy od prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a prezes Bogdan Świeczkowski spogląda w tej sprawie na Pałac Prezydencki. A co na to prezydent Kancelaria Prezydenta czeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i Prezydentem. Wniosek w tej sprawie zapowiedział wczoraj szef Kancelarii Prezydenta, minister Zbigniew Bogucki.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 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że osoby, które będą utrudniać nowym sędziom Trybunału wykonywanie obowiązków, poniosą odpowiedzialność karną. Minister zaznaczył, że nie ma wątpliwości co do tego, że sędziowie powinni orzekać. Dziś przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego było spokojnie, prewencyjnie przyjechała policja. Na miejscu oczywiście byliśmy my, dziennikarze i garstka protestujących. No i miejmy nadzieję, że sytuacja wokół Trybunału też się uspokoi. Na razie jest bardzo napięta sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego w relacji Sylwii Białek. Sylwio, do usłyszenia. Dziękuję. I jeszcze publicystyczny komentarz. Od pewnego czasu o Trybunale Konstytucyjnym mówimy głównie w kategoriach chaosu, a to nie służy obywatelom. Tak na naszej antenie mówiła dziennikarka TVP Anna Łubian-Halicka. Przede wszystkim na tym chaosie. Wrócimy my wszyscy, bo nie mamy tej instytucji, tej ostatniej wyroczni, do której moglibyśmy się odwołać. Czy korzystają na tym politycy Prawa i Sprawiedliwości? Tak, bo Trybunał w obecnym stanie, w obecnym układzie jest Trybunałem złożonym z nominantów Prawa i Sprawiedliwości. Część tych sędziów, którzy teraz zasiadają w Trybunale, to są osoby wprost związane z byłym owozem władzy. I między innymi takie komentarze zbieramy na Polskie Radio 24 24pl Rodziny ofiar, przedstawiciele władz i wojska upamiętniają tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Dziś 16 rocznica tych tragicznych wydarzeń. Rano na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odczytano nazwiska pasażerów i załogi samolotu Tu-154M, który rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele rodzin katyńskich, duchowni i politycy. Wśród nich posłanka lewicy Izabela Jaruga-Nowacka, którą wspomina dzisiaj córka, ministra edukacji Barbara Nowacka. Nawet 16 lat nie zapełnia pustki, bo ona, bo ona zawsze jest. Ona jest z nami i, i dzisiaj szczególnie mocno pamiętamy, widzimy też naszych już w tej chwili po 16 latach przyjaciołach, inne osoby, które dotknęła ta sama katastrofa. Mamy tak jak nasi najbliżsi, różne życiorysy, różne poglądy, a łączy nas to samo, pamięć, wspólnota i poczucie, że nasi najbliżsi tragicznie zginęli, ale też robią coś dla Polski. 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Suma wydarzeń. A w niej rozstrzygająca bitwa o głosy w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Rozegra się ona w miastach średniej wielkości, tak mówi wielu ekspertów i komentatorów. W niedzielę Węgrzy zdecydują, czy kontynuować 16-letnią epokę Fidesu i Wiktora Orbana, czy też dać szansę opozycyjnej partii TISA. Kampanię wyborczą z bliska obserwuje w Budapeszcie Michał Makowski. Michale, witaj. Dzień dobry. Jakie nastroje panują na Węgrzech i co możemy odczytać z najnowszych ostatnich sondaży? No, można powiedzieć jest gorąco, ale obyło się bez rękoczynów. Na ulicach miast dalej trwa wyborcza agitacja i będzie trwała w najlepsze przez cały weekend, bo na Węgrzech nie ma formalnej ciszy wyborczej. Za to w internecie obie strony politycznego sporu zarzucają sobie nawzajem nieczyste zagrywki. Premier Viktor Orban otwartym tekstem mówi o ingerencji obcych służb w wybory parlamentarne. Po tym, jak do mediów wyciekły nagrania rozmów szefa węgierskiej dyplomacji Petera Siarto, które potwierdzają bliską współpracę z Moskwą, na przykład w kontekście blokowania akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Fides otwiera centrum demokracji służące monitorowaniu nieprawidłowości wyborczych, a premier Viktor Orban uderza w opozycję. Spiskują z zagranicznymi służbami specjalnymi, grożą naszym zwolennikom przemocą, a jeszcze przed wyborami oskarżają nas o fałszerstwa. Organizują demonstracje i sieją chaos, zanim jeszcze wasze głosy zostaną policzone. Lider opozycji i kandydat Tisy na premiera Peter Modzior nie pozostaje dłużny Orbanowi i przestrzega wyborców przed tak zwanymi operacjami pod fałszywą flagą lub możliwymi machinacjami obozu rządzącego. W wywiadzie dla niezależnego tygodnika HVG ujawnił też pierwsze kroki po ewentualnym objęciu rządów. Modzior zamierza stworzyć nowy projekt budżetu po wszechstronnej kontroli finansów państwa oraz zbadać płynność finansową Węgier. Kolejne kontrole obejmą wydatki pieniędzy z budżetu. Funkcjonowanie służby zdrowia oraz służb specjalnych, a przed wyborami Młodzież zaapelował do wyborców o spokój i stawienie się w, w lokalach wyborczych. Pokażemy naszą siłę, będąc obecni w każdym lokalu wyborczym i poza nim, aby czuwać nad uczciwością wyborów. Dzień wyborów powinien być świętem, które przeżywamy jako pokojowe referendum zmieniające reżim. No i przechodząc do sondaży, tutaj widzimy dość dużą rozbieżność między agencjami niezależnymi, a tymi kontrolowanymi przez partię rządzącą. Na przykład ostatnie sondaże niezależnych sondażowni, na przykład ośrodka Median dają aż 20 punktów procentowych przewagi TIS-y nad Fideszem. Fideszem. Natomiast w przypadku ośrodka Neżupont ta przewaga jest wręcz odwrotna, bo Fidesz wygrywa w tym momencie o 6 punktów procentowych nad TIS-ą. Natomiast jeśli chodzi o konfrontację tych dwóch dużych partii politycznych, to taka konfrontacja nie wydarzyła się w węgierskim systemie parlamentarnym od kilkunastu lat, co rodzi pewne problemy, na co zwraca uwagę w rozmowie z Polskim Radiem Marton Schlanger z niezależnej sondażowni Republikon. Trudniej będzie osiągnąć większość konstytucyjną. Wcześniej jedna duża partia miała duże szanse na zdobycie większości kwalifikowanej. Najniższe poparcie dla Fidesu, które zapewniło mu większość kwalifikowaną, wynosiło około 45%, co przełożyło się na ponad 66% miejsc w parlamencie. No właśnie, a bez większości kwalifikowanej trudno będzie przeprowadzić gruntowne reformy w węgierskim systemie i w węgierskich ustawach. Natomiast porównując liderów obu największych partii, warto zauważyć, że obaj przeszli w swoich karierach gruntowne polityczne metamorfozy. Orban z polityka centroprawicowego członka Europejskiej Partii Ludowej stał się przedstawicielem antyimigranckiej, konserwatywnej i narodowej prawicy. Natomiast Major dokładnie poznał Fidesz od wewnątrz, pracując dla MSZ-u, zasiadając w państwowych spółkach, czy też będąc mężem minister sprawiedliwości w rządzie Orbana, Judith Dwargi. No i już wkrótce przekonamy się, komu Węgrzy powierzą przyszłość swojego kraju. Gorące dni, gorące godziny w węgierskiej kampanii wyborczej podsumowują. Je dla nas nasz specjalny wysłannik w Budapeszcie Michał Makowski. Dziękujemy. Wybory na Węgrzech budzą też duże zainteresowanie w Polsce. Orbana wspiera w naszym kraju prawo i sprawiedliwość. Marcin Ociepa z Pisu, choć negatywnie ocenia współpracę Węgier z Rosją pod rządami Orbana, to uważa, że jego zwycięstwo będzie korzystne z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej. Współpraca Wiktora Orbana z Federacją Rosyjską powoduje, że zaciąga on na Węgry hańbę. To jest błąd polityczny. Natomiast nie zmienia to faktu, że sprawuje dzisiaj władzę, która chce reformy Unii Europejskiej, a my chcemy ocalić Unię Europejską. Unia Europejska w tym kształcie nie przetrwa. Inaczej widzą to przedstawiciele rządzącej koalicji. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że od tego czy wygra opozycja zależy, czy Węgry wrócą do wspierania rozwoju Unii. Posełka uważa, że zwycięstwo Tisy może pozytywnie wpłynąć na relacje gospodarcze z Polską. Oczywiście uważam, że samo to, że zostaną przywrócone dobre relacje dyplomatyczne, otworzy się też rynek taki inwestycyjny, eksportowy, dobrej współpracy z Węgrami i uważam, że to jest dla nas absolutnie. Absolutnie szansa W energetyce również, ale też w kierunku takim spożywczym no jest mnóstwo pól, na których możemy dobrze współpracować. Wyborom na Węgrzech przygląda się też pilnie Kreml. Politolożka dr Agnieszka Bryc zaznacza, że Wiktor Orban jako cenny sojusznik Rosji pomaga destabilizować Unię Europejską od środka. Jej zdaniem nie ma wątpliwości co do rosyjskiego zaangażowania w proces wyborczy nad Dunajem to jest standard rosyjski. Rosjanie wyspecjalizowali się w mieszaniu w procesy wyborcze i robili to przecież nie tylko w Stanach, w krajach europejskich, więc należy traktować jako pewnik, że Rosjanie uruchomią swoje zasoby po to, żeby wesprzeć sojuszniczego partnera w Gdapeszcie. Znaczy to absolutnie to jest pewnik, tylko pytanie jak daleko się posuną. W ostatnim czasie głośno było o nagraniach rozmów szefów węgierskiej i rosyjskiej dyplomacji. Wynika z nich, że Peter Siarto, to już wspomniał nasz korespondent, przekazywał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi informacje na temat niejawnych spotkań przywódców Unii Europejskiej. Także premier Orban w rozmowie z Putinem miał według ustaleń Bloomberga zadeklarować gotowość do bycia do dyspozycji w każdej sprawie, w której może okazać się pomocny. To cytat. Tymczasem węgierscy dziennikarze śledczy niezależnego portalu Visquer, publikują efekty swojego dochodzenia. Wynika z nich, że rząd Viktora Orbana używa izraelskiego szpiegowskiego oprogramowania, które nie jest dozwolone w Unii Europejskiej. Służby specjalne państwa węgierskiego wydały pokaźne kwoty, aby posiadać własne oprogramowanie do szpiegowania, szczególnie telefonów komórkowych. System Kuwas okazał się jednak kompletną porażką i trzeba było kupić takie rozwiązanie w źródłach zewnętrznych. Według dziennikarza śledczego Sobolcza Pony zdecydowano się na izraelską firmę Cobwebs i jej system szpiegowski Weblog. Jest to system geolokalizacji, który śledzi setki milionów osób na podstawie danych pozyskanych z aplikacji konsumenckich i reklam cyfrowych. Kilka węgierskich służb korzysta z tego oprogramowania od 2022 roku roku, a w marcu tego roku odnowiono licencję. Samo okupowanie tego typu systemów budzi kontrowersję. W tym przypadku sprawa jest jeszcze poważniejsza, bo system izraelskiej firmy oparty na licencji open source i korzystający ze sztucznej inteligencji jest niedozwolony przez prawo Unii Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Świat czeka na rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Te rozpoczną się jutro w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. Tymczasem prezydent Donald Trump nie jest zadowolony z postępów w otwieraniu cieśniny Ormus. A to jeden z warunków trwającego właśnie dwutygodniowego rozejmu rozejmu, który wydaje się bardzo kruchy. W Jerozolimie jest specjalny wysłanik Polskiego Radia, Tomasz Sajewicz. Tomko, witaj. Dzień dobry. Jak wyglądają przygotowania do tych negocjacji, no i czego możemy się spodziewać? Władze w Islamabadzie przygotowane są już na przyjęcie delegacji i amerykańskiej, i irańskiej. Te już niebawem, jak mówią pakistańskie władze, mają pojawić się w stolicy Pakistanu. Rozmowy będą toczyć się w jednym z hoteli rządowego kompleksu. Czy delegacje są przygotowane do rozmów pokojowych? To oczywiście zupełnie inna kwestia. Amerykanie i Irańczycy przyjeżdżają z całkowicie odmienną agendą. Rzeczywiście na ten moment największą kwestią sporną jest wstrzymanie izraelskiej operacji przeciwko Hezbollahowi w Libanie. W przyszłym tygodniu w Waszyngtonie ma dojść do izraelsko-libańskich negocjacji, ale Iran już teraz chce wstrzymania ognia także na tym odcinku konfliktu. Cieśnina Ormus to wciąż sprawa nierozwiązana. Wiemy, że prezydent Trump nie jest zadowolony, jak wspomniałeś, że przez przesmyk przechodzą nieliczne jednostki i to te głównie związane z Iranem. Kilkanaście minut temu Iran ogłosił, że zamierza pobierać opłaty za przejście statków w irańskiej walucie. Na to nie może być zgody Waszyngtonu, ale najważniejsze Dwie strony usiądą do rozmów. To faktycznie najważniejsze. Teraz skupmy się na tym miejscu, na miejscu, w którym jesteś, czyli na Jerozolimie. Tam przez ostatnie 40 dni zamknięte były miejsca kultu trzech religii. Jak obecnie wygląda sytuacja? No i co mówią mieszkańcy? Można bez przesady, a ja powiem to z radością, że życie wróciło na jerozolimską starówkę. Wyznawcy chrześcijaństwa, kościołów wschodnich przygotowują się do Wielkiej Soboty, bo w weekend prawosławna Wielkanoc otwartych jest większość sklepów, kawiarni, restauracji. Na razie oczywiście wciąż bez turystów, ale to się może szybko zmienić. Od niedzieli lotnisko Ben-Guriona ma pracować tak jak przed wojną planowane. Są też pierwsze bezpośrednie loty z i do Warszawy. Mniej optymistycznie wyglądają zaś nastroje w izraelskim społeczeństwie, które wydaje wydaje się być bardziej podzielone niż przed wojną. Środowiska prawicowe chcą kontynuowania wojny. Przekonując, że w Iranie nie dość, że nie doszło do upadku reżimu, to teraz wydaje się, że Teheran przynajmniej obecnie rozdaje karty. Przeciwnicy premiera także podnoszą te same argumenty, zwracając uwagę, że nie osiągnięto zamierzonych celów. I to będzie trudny tydzień, zapewne jeden z najtrudniejszych w politycznej karierze Nataniachu, na którego naciskają Amerykanie, że bez rozejmu z Hezbollahem nie ma co mówić o pokoju na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w Jerozolimie powoli wraca do normy, tak mówi Tomek Sajewicz, który jest na miejscu, a my czekamy oczywiście na rozmowy pokojowe w Pakistanie. Te ruszą jutro, rozmawiać będą Amerykanie i przedstawiciele irańskiego reżimu. Tomku, dziękujemy za relację. Suma wydarzeń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 Świat polskiego sportu żegna Jacka Magierę. Drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski zasłabł dziś po treningu biegowym. Trafił do szpitala we Wrocławiu, ale nie udało się go uratować. Szkoleniowiec miał 49 lat. Z tego powodu wszystkie rozgrywane do poniedziałku mecze ekstraklasy oraz najbliższych lig zostaną poprzedzone minutą ciszy. Wielka strata dla polskiej piłki nożnej i środowiska sportowego. Tak o odejściu Jacka Magiery mówi minister sportu i turystyki Jakub Pan Magiera, wspaniały trener, myślę, że mentor dla wielu. Osoba, która w polskim sporcie była znana bardzo szeroko i to jest bardzo smutny czas. Zupełnie niedawno przecież pan trener był na boisku i robił to, co robi najlepiej, czyli szkolił młodzież. Swojego wieloletniego piłkarza i trenera żegna Legia Warszawa. Tak wspominał go redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk. I Myślę, że to, że na przykład Sebastian Szymański ostatnio odrodził się w kadrze i zaczął grać na miarę swoich możliwości, to też zasługa właśnie Jaska Magiery, bo to samo potrafił zrobić z Sebastianem Szymańskim dosyć dla niego w Legii Warszawa. Legią jako... Piłkarz wygrał wiele. Jako trener prowadził legię z sukcesami między mistrzów. Wygrał dwa mistrzostwa Polski. Naprawdę wyjątkowa postać, która zawsze o siebie dbała. Człowiek z zasadami, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, z mądrymi zasadami. Jacek Magiera był też związany z Rakowem Częstochowa. Tam zaczynał karierę i pozostawał ważną postacią w historii klubu. Przypomina rzecznik Rakowa Damian Markowski.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 Nie się że zaskoczyło to, to, to jesteśmy, hmm, jesteśmy smutni. Poza legią irakowem, Jacek Magiera był związany także ze Śląskiem Wrocław, z którym zdobył jako trener wicemistrzostwo Polski. W ostatnim czasie pełnił funkcję asystenta szkoleniowca polskiej kadry Jana Urbana. Więcej wspomnień o trenerze w serwisie specjalnym na polskie radio 24.pl. Suma wydarzeń. Ceny benzyny w dół. Są najniższe od początku obowiązywania pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Litr popularnej 95 będzie od jutra przez 3 dni kosztował maksymalnie 6 zł i 14 groszy. Za benzynę 98 zapłacimy 6,73. Nieco podrożał olej napędowy, który jutro ma kosztować 7,68 zł i groszy za litr. Ogłoszenia dotyczące aktualnych cen benzyny, uważnie śledzą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 To chyba dobrze dla naszej gospodarki. Ceny raczej nie spadły znacząco. Czy będzie paliwo kosztowało 6 czy 10 zł? Będziemy musieli tankować. To my dajemy teraz 8 ponad złotych za paliwo, czy 7,50. To i tak to jest olbrzymia cena. Najbardziej to mnie martwią tak naprawdę, ewentualnie ceny, podwyżki cen produktów. nie? To, to, to, to, to te, te, te skutki tego. Ceny paliw w naszym kraju są obecnie najniższymi w Europie. Nie dziwi więc, że z powodu m, tak niskich cen do Polski przyjeżdżają obcokrajowcy, by tankować.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 Kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od poniedziałku zyskają nowe uprawnienia. Chodzi o kontrolę osób przebywających na zwolnieniach L4 w ich domach prywatnych. Tłumaczy rzeczniczka ZUS-u w Lubelskiem Małgorzata Korba.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 niezgodną z celem zwolnienia. Uf, jak zimno. Nawet minus 5 stopni pokazały termometry rano na Podlasiu. To sprawia, że z niepokojem kolejne prognozy śledzą rolnicy i działkowcy. Wiosenne przymrozki mogą spowodować nieodwracalne straty. Są szczególnie groźne dla roślin, które zaczynają wegetację. Na kapryśną aurę narzekają m.in. użytkownicy białostockich, rodzinnych ogrodów działkowych. Płata w igre, pogoda. Trochę brusi. Niektóre kwiatki. Przymarzy. Ziemniaki co co niektóre, ale zimno, no i nie, nie mogę poschodzić nawet. Czosnek, cebula, co to za rośnie? Nic, zimno. Pomidory tu wewnątrz to już rosną. Na razie nic nie można sadzić, jeżeli nie będzie. W nocy chociaż do dziesięciu, żeby było, no, i wody. Jabłonie jeszcze nie zakwitły, tu nie zakwitło, no nic nie ma, no. Skutków przymrozków obawiają się też sadownicy, którzy pamiętają ubiegłoroczne mm, prognozy nubio, i ubiegłoroczną pogodę. Wtedy najbardziej ucierpiały plantacje truskawek, brzoskwin, wiśni i czereśni. Za to na tatrzańskich i podhalańskich polanach znów pojawiają się krokusy. Po ostatnich opadach były przykryte grubą warstwą śniegu. Tegoroczne fioletowe dywany mogą być jednak mniej okazałe, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.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 weekend, początek przyszłego tygodnia, nadal spadki temperatury przy gruncie jak najbardziej są możliwe. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia spodziewamy się ocieplenia zarówno w ciągu dnia, jak i w ciągu nocy. W ciągu nocy już temperatury będą powyżej 0 stopni, natomiast w ciągu dnia już nawet lokalnie do 18, no niewykluczone, że na termometrach i 20 stopni się pojawi. To po tej lepszej informacji podamy jeszcze gorszą, bo jest też najnowsza prognoza na majówkę i końcówkę kwietnia, no i ten okres ma być znów chłodniejszy suma wydarzeń. Drugi Polak w kosmosie Sławosz Uznański wiśniewski z tytułem doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość odbyła się w auli Głównej Uczelni. Doktorowi towarzyszyli przedstawiciele rządu, świata nauki, a także studenci oraz bliscy, rodzice i żona. Mam nadzieję, że będziemy się wspierać i jednocześnie razem budować przyszłość, budować kadry na SGH oczywiście ze strony sektora ekonomicznego, ale również na polskich technicznych uczelniach, uczelniach czy medycznych. No jest to ogromne wyróżnienie, że mogę do tak zacnego grona rodziny SGH należeć. Jestem ogromnie zaszczycony. Sławosz Uznański wieśniewski jest 38 i jednocześnie najmłodszą osobą z tytułem doktora honoris causa SGH. Zostajemy jeszcze w kosmicznych tematach, ale częściowo wracamy na Ziemię, bo dziś w nocy misja Artemis 2 wyląduje na wodach Pacyfiku. Czteroosobowa załoga oddaliła się od naszej planety na przeszło 406 tysięcy kilometrów, co jest historycznym rekordem, ale to lądowanie będzie najtrudniejszym elementem misji. Tak polskiemu radiu mówi Tomasz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 Misja Artemis 2 to próba generalna przed załogowym lotem na Księżyc, do którego ma dojść w 2028 roku. Astronauci powinni wylądować na Pacyfiku po drugiej w nocy polskiego czasu. Trzymamy kciuki, by bezpiecznie wrócili na Ziemię. I tak, pełni nadziei, kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała dla Państwa Ewelina Kamińska. Ewelina Kamińska. A ja punktualnie wracam do Państwa za pół godziny z najnowszymi informacjami. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.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 O reklamie. 32 minuty po godzinie 16. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Komisja Europejska domaga się od Węgier pilnych wyjaśnień w sprawie przekazywania informacji i dokumentów Rosji. Chodzi o kolejne ujawnione rozmowy szefa węgierskiego MZ z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Więcej tematów zagranicznych już za niecałe 15 minut. Wcześniej jednak rozmowa polityczna. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Witam serdecznie, Kamil Szewczyk. Ze mną w studiu jest profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz rzecznik dyscyplinarny tej partii. To jeszcze warto, warto zauważyć, warto wspomnieć. Przy okazji posła Szczuckiego, zawieszonego, ale to w drugiej części. Najpierw zacznijmy od tej awantury, niekończącej się awantury, można powiedzieć, wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan, jak pan widzi w ogóle rozwiązanie? Jest w tej sprawie jakieś możliwe? Jest możliwe dogadanie się rządu i opozycji w całej sprawie, czy nie? Trzeba sięgnąć do genezy tak króciutko. Pamiętajmy, że to w roku 2015 Platforma Obywatelska wybrała na zapas sędziów i od tego momentu rozpoczę, rozpoczęły się problemy. Trybunał Konstytucyjny zbierał się wówczas, zdyskwalifikował dwie osoby, które już wówczas zostały wybrane przez Platformę Obywatelską. Co do trzech miał miejsce spór. W międzyczasie Sejm unieważnił swój poprzedni wybór, już Sejm nowej kadenii. Powiem tak, znaczy bardzo łatwo jest wykoleić po prostu konstytucyjne organy państwa, natomiast wejść z powrotem na tę drogę yy, konstytucji jest yy, bardzo tak. Yy, Trudno. Platforma Obywatelska no, mogła nie rozpoczynać tamtego sporu. No, zrobiła coś, czego my, na, my nawet byśmy sobie w najśmielszych wyobrażeniach. Eee... Ale wy też nie pozostaliście dłużni, mówił jako Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem czy pan słyszał, to króciutki cytat z prezydenta, byłego już prezydenta Andrzeja Dudy. Nie może być tak, że prezydent sobie przyjmie ślubowanie od kogoś innego niż wybrany przez Sejm albo tylko od niektórych. Dlaczego prezydent odebrał ślubowania, przyjął ślubowanie od dwójki tylko sędziów, nominatów PSL-I Polski 2050, a nie przyjął od pozostałej czwórki? Czy to jest bardzo proste. Jeśli chcemy jakby się zorientować, co się wydarzyło w tej chwili, to odsyłam wszystkich, to jest publicznie dostępny dokument. To jest wyrok który... Ale to jest prosta rzecz. To bardzo powinny, prosta. Ale powinny, powinny się szóstkę chyba zaprzysiężyć, tak? A nie wybiera sobie sędziów, którzy mu pasują, a tych, którzy mu nie pasują? Wbrew to jest bardzo jasne i bardzo proste. To, czym jest ślubowanie, jakie wywiera skutki, kiedy prezydent ma obowiązek je przyjąć, a kiedy wręcz ma obowiązek nie przyjąć go, mimo że taki wybór przez Sejm nastąpił, jest bardzo dokładnie opisany w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku. To jest wyrok o sygnaturze K32 przez 15. To był jeszcze Trybunał pod przewodnictwem sędziego Rzeplińskiego. I tam jest dokładnie opisany. Że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, ale słowo ale no jakby unieważnia wszystko, co jest przed. Tak? Ale w pewnych sytuacjach ma prawo oceniać, czy te osoby zostały prawidłowo powołane. I... Tylko wie pan, że to zresztą pan jest prawnikiem, więc pan doskonale wie, że istnieje coś takiego jak interpretacja prawa. Yy, konstytucja, artykuł 194 ust. 1 Konstytucji mówi jasno, że sędziów TK Trybunału wybiera Sejm. Rolą prezydenta wynikającą z ustawy jest odebranie ślubowania. Koniec kropka. To już to drugie zdanie już nie jest to nie cytatem jest cytat konstytucji. Ale to tak. Jest, tak, I za chwilę tak. mamy artykuł 197 konstytucji, który mówi, że organizację Trybunału określa ustawa i treść tej konstytucji wyjaśnia właśnie Trybunał Konstytucyjny pod prezydencją profesora Rzeplińskiego jeszcze wtedy. I tam jest mowa tak. Prezydent powinien przyjąć ślubowanie, ale w pewnych sytuacjach, kiedy są, yy, musi zważyć różne wartości konstytucyjne, powinien przeanalizować, czy może takie osoby zaprzysiąc i powinno to nastąpić niezwłocznie, czyli nie natychmiast, tylko bez zbędnej zwłoki, czyli jeśli ustąpią okoliczności, które yy, stoją na przeszkodzie. I dla, Pan redaktor się słusznie pytał, dlaczego dwóch, a nie sześciu. Yy, tam jest to dokładnie opisane, w tamtym właśnie wyroku. Tam jest mowa, że prezydent takie analizy może prowadzić yy, i wstrzymać się z zaprzesiężeniem, o ile nie prowadzi to do wstrzymania prac Trybunału, i tam jest opisane właśnie kworum yy, pełnego składu Trybunału. I prezydent yy, w związku z tym wybrał dwie osoby. Kto, które, ponieważ w tej chwili był, do tej pory było 9 sędziów, kworum, wielki, kworum pełnego składu to jest 11, żeby Trybunał mógł rozpatrywać sprawy. I yy, ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi, że nie może takich, an, takich analiz yy, prowadzić, nie, nie może się wstrzymać z, z zaprzysiężeniem, jeśli prowadziłoby to do zatrzymania pracy Trybunału i właśnie w kontekście kworum no a... i prezydent zaprzysiągł dwie osoby, co do których były najmniejsze wątpliwości, bo to nie tylko są kwestie formalne dotyczące samej procedury wyboru, ale także jakby osobiste predyspozycje nie, danego sędziego. To Czy... panie pośle, a zgadza się pan z tymi słowami, które zacytowałem na początku naszej rozmowy. Prezydent Andrzej Duda, no. Mówi tak, jeszcze raz, nie może być tak, że prezydent sobie przyjmuje, yy, przyjmie ślubowanie od kogoś innego niż wybrany tak. przez Sejm, albo tylko od niektórych. Nie może przyjąć od Czyli pana. Czy prezydent krytykuje, skrytykował decyzję pośrednio prezydenta Nawrockiego. Nie może przyjąć od osoby, która nie została wybrana przez Sejm. Znaczy, nie może od pana przyjąć, chyba że za jakiś czas zostanie pan wybrany. Nie może ode mnie przyjąć, chyba że za jakiś czas zostanę wybrany. Natomiast yy, yy, i to jest pierwsza część tej wypowiedzi. Nie rozstrzygniemy chyba tego sporu. A, o trybuna... a druga część wypowiedzi, yy, czy, czy prezydent może odmówić. I to jest ja cytat się tak dosłownie, z, dosłownie z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Powinien przyjąć ślubowanie, ale... W pewnych sytuacjach, kiedy so, są, jakby tutaj na szali inne wartości konstytucyjne, powinien dokonać analizy i y, y, może wstrzymać się z tym y, zaprzysiężeniem i nie ma, nie ma tutaj żadnego czasu. Nie ma żadnego czasu. No dobrze to... Pan prezydent Duda przecież również nie przyjmował ślubowania od y, trzech. Okej, okay, poentując wątek trybunału i tego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego ślubowania sędziów, czy tutaj nie chodzi, czy tutaj chodzi tylko o władzy. O to, kto będzie dominował teraz w przyszłości nad Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli albo koalicja rządząca obecna, albo e ewentualnie przyszły inny rząd. Czy o to w tym tylko chodzi? O władzę nad Trybunałem? Myślę, że tak naprawdę o coś jeszcze innego. To czy tak jak powiedziałem... Ale o to również domyślam się. Myślę, że to jest jakaś pochodna tej sytuacji. Natomiast bo przecież no, no, no widzieliśmy surrealistyczną scenę, Wy, wychodzili niewypoważni ludzie i co chwilę mówili wobec pana prezydenta y, składam ślubowanie, a pana prezydenta nie było na sali. No, czy, czy pan redaktor, czy ja, byśmy się w ogóle mieli, nie mieli tyle, tyle wstydu osobistego, żeby wyjść po prostu na środek sali w świetle kamer i wszystkiego i powiedzieć jawną nieprawdę? Y, to też, pokazuje, to też pokazuje, jak ci ludzie, niestety, z przykrością to mówię, zostali uzależnieni przez polityków, którzy ich wybrali. Spędzić do jednej sali sześć osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, uczynić z nich swoich zakładników, kazać im robić pewne rzeczy, wozić ich jakimś busikiem kancelarii Sejmu, yy, codziennie. No dobrze, panie profesorze, czy prezydent... ale, ale pan, Ale pan redaktor pyta, 5, pytał minut. o co chodzi. Pan redaktor zapytał, o co chodzi. Yy, chodzi o, Polaryzację. Niestety Koalicja Obywatelska, Donald Tusk, jego specjaliści od y, polityk medialnych uznali, że najlepsza jest polaryzacja. Ale też prezydent i Prawo i Sprawiedliwość też uznało, że najlepsza jest polaryzacja. Bo obydwu stronom jest pan to na rękę. Pan prezydent dokładnie działa na podstawie konstytucji i objaśnienia treści konstytucji. O, wielu prawników, wielu ekspertów yy, by się z panem nie zgodziło. No zwłaszcza <śmiech> takich, którzy nie wiem zasiadają w różnych radach, yy, radach i komisjach przy ministrze Żurku po 10 tysięcy miesięcznie. Pytanie, czy prezydent posiada yy, czy nie posiada kompetencji do oceny prawidłowości dokonanego wyboru. A propos tego, że Sejm wybiera sędziów i prezydent musi odebrać ślubowanie, tak? Nie ma tutaj pośrednich form, interpretacji i tak dalej. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Tak jak powiedziałem, dokładnie Trybunał Konstytucyjny, jeszcze Trybunał pod przewodnictwem sędziego Rzeplińskiego, profesora Andrzeja Rzeplińskiego, stwierdził, że prezydent powinien zaprzysiąc osoby, które zostały wybrane przez Sejm, ale w sytuacji, kiedy y, prze, przeciwstawiałyby się temu inne, inne wartości konstytucyjne, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dokonać głębokiej analizy tego, czy te osoby powinny być zaprzysiężone i może się wstrzymać zaprzysiężeniem. Ani konstytucja, ani ustawa nie wyznacza prezydentowi no żadnego terminu. To teraz pytam, panie profesorze, pana jako rzecznika dyscyplinarnego partii Prawo i Sprawiedliwość, za co Krzysztof Szczucki został tak konkretny? zawieszony i y, czy odbył pan już rozmowę dyscyplinującą z posłem Szczuckim? Rozmawiałem z posłem Szczuckim dwa razy telefonicznie na razie. Y, to też nie jest tak, że y, y, jakąś nadajemy tej sprawie jakiś tam najwyższy priorytet. Y, no, kilka dni temu pan prezes Jarosław Kaczyński zawiesił y, posła Krzysztofa Szczuckiego w charakterze członka Prawa i Sprawiedliwości. Tam... Tylko za co? On się pyta, za co zostałem zawieszony. Dobrze wie. Nawet sam mi powiedział. A to panu powiedział. Nawet, nawet mi sam powiedział, za co został zawieszony, więc, więc wie. No i co dalej z posłem Szczółckim? Będzie odwieszony, bo on się domaga, on mówi tak, nic złego nie zrobiłem, nie mam za co przepraszać yy, prezesa Kaczyńskiego, yy, Chcę być odwieszony, Chcę startować w przyszłych wyborach z list PiSu. To jest bardzo dobra postawa temu właśnie mają służyć tego typu postępowania. Tylko on mówi jednocześnie, że nie, mam co, nie ma za co przepraszać prezesa Kaczyńskiego. Nie wie za co został zawieszony. Nie zgadza się z tą decyzją. Znaczy myślę, że mm, powinien rozważyć pewne kwestie i nic nie jest przesądzone w tej sprawie. Tego typu postępowania nie mają charakteru jakiegoś takiego chęci karania kogokolwiek. Oczywiście czasem jest to konieczne, natomiast my wszyscy jesteśmy koleżankami, kolegami. Ja nie jestem prokuratorem. Tam nie, nie ma sądu. To, to no więc dobrze, ale przychodzi czy... jest, jest, jest kolega, z którym trzeba porozmawiać. On już wie o co chodzi, także nie wykazuje chęci jakby deeskalowania tej sprawy i myślę, że tak naprawdę to jego przyszła postawa zadecyduje o tym, jak to wszystko się potoczy. Natomiast jak pan redaktor widzi, ja nie jestem bardzo krwiożerczym człowiekiem, aczkolwiek zdarzało mi się, stawiać wnioski o wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa obroje Jacka Kurskiego i swego czasu sąd dyscyplinarny te wnioski przyjmował. Okej, okay, a czy idąc tym tropem za co został zawieszony poseł Szczucki, no za krytykę i tak dalej, niezgodność z linią partii, czy w tym sensie były premier Morawiecki, który debatuje z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, który zakłada dystansuje się od PiSu, można powiedzieć, zakłada jakieś stowarzyszenie skierowane do wyborców centrum umiarkowanych, czy on też powinien być zawieszony? Ale tutaj mamy do czynienia no, z y, bardzo dobrym ruchem politycznym. Y, po, po raz kolejny słyszeliśmy, że Donald Tusk się wściekł, bo Donald Tusk się wścieka Zawsze, kiedy ma problemy. No i w tym razem z tego powodu, że Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Ym, więc y, to wzbudziło no, pewne zastanawianie się o losy y, obecnie rządzącej koalicji. No, jeśli y, spowodowało to jakiś dyskomfort psychiczny u pana premiera Tuska, to myślę, że y, swój cel y, to działanie osiągnęło Pytał pan o stowarzyszenie. Powiedziałbym, to jest taka... No to jest ewidentnie dystansowanie się to od, jest taka siatka od radykalizmu Prawa i Sprawiedliwości od Przemysława Czarnka, waszego kandydata. To jest, to jest taka siatka na muchy z Konfederacji Platformy Polski 250 i innych takich ugrupowań. Jeśli parę much tam wpadnie, to będzie bardzo dobrze. A niektórzy z nas będą tam na te muchy czekali. Profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A kolejna rozmowa polityczna już za niecałą godzinę. Już teraz zapraszam w imieniu Kamila Szewczyka u nas z kolei tematy zagraniczne. Świata pogląd. W Polskim Radiu 24 już Wojciech Cegielski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Komisja Europejska chce od Węgier pilnych wyjaśnień po ujawnieniu kolejnych rozmów szefa węgierskiej dyplomacji z Sergiem Ławrowem. Ta sprawa zaczyna się robić coraz ciekawsza. W jednym z nagrań pada obietnica przekazania Rosjanom dokumentu związanego z unijnymi rozmowami o Ukrainie. Co na ten moment wiadomo? Wiemy, że nagranie opublikowało konsorcjum dziennikarzy śledczych. Media nie, nie zdawały niezależnie potwierdzić autentyczność tych, tych nagrań, no ale sama ich treść jest bardzo poważna, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Z tych rozmów ma wynikać, że Budapeszt nie tylko utrzymywał bliski kontakt z Moskwą, surprise, surprise, mm -hmm ale też, że mógł przekazywać jej informacje o tym, co się dzieje wewnątrz Unii. Nie, nie, nie będę jednak się powstrzymywał. Surprise, surprise. Komisja Europejska nazwała te doniesienia alarmującymi. No i to niewątpliwie jest ważne, no bo w czasie wojny Rosji z Ukrainą wyglądałoby to tak, jakby ktoś siedział przy jednym stole w Brukseli, a potem wynosił notatki do drugiego pokoju w Moskwie. Strona węgierska oczywiście zaprzecza. Mówi o skandalu z podsłuchami, o śledztwie na no Viktor Orban od lat... Powtarza, że jego rząd przecież tylko chroni interesy Węgier i nie chce dać się wciągnąć w cudzą wojnę, mówił tak. Um... Tak samo, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. Mówił tam tak znacznie wcześniej, kiedy był oskarżany o to, że jest zależny w bardzo dużym stopniu, w 90 chyba procentach, jeśli dobrze pamiętam, gospod energetycznie od Rosji. Więc jakby tutaj nic nowego. Ciekawe, czy to będzie niespodzianka, no bo przecież w weekend wybory. Sprawa wybuchła absolutnie na finiszu kampanii. W niedzielę są wybory parlamentarne na Węgrzech. Najnowsze sondaże pokazują, że opozycyjna Tisza ma 52 Procent wśród zdecydowanych, a Fidesz 39. No dobra, czy po 16 latach Orban naprawdę może stracić władzę? Może, choć nie musi. To nie jest jeszcze rozstrzygnięte. To oczywiście jest dziś najważniejsza polityczna stawka w Europie Środkowej, czy Orban utrzyma się przy władzy, czy nie. To, że te nagrania wyciekają tuż przed wyborami, też pewnie nie jest przypadkiem. Wielu Węgrów jest zmęczonych Orbanem, bo jest zmęczonych drożyzną, słabą gospodarką i tym, że od lat kraj kłóci się z Brukselą. Po drugie Peter, Peter Madziar, czyli szef TIS -y, trafił w nastroje ludzi, którzy mają dość tego samego układu. To człowiek, dodajmy obozu Orbana, to jest człowiek, który zna ten system od, od środka i o tym mówi. Yy, on jeździł po małych miastach i wsiach, jak ktoś, kto chodzi od drzwi do drzwi i mówi, sprawdźcie czy to państwo jeszcze działa dla was, czy tylko już dla swoich. No ale to nie jest oczywiście pojedynek, który jest rozstrzygnięty. Orban ma dalej mocne atuty, ma państwowe media, ma aparat władzy, ma silne poparcie w mniejszych miejscowościach i wśród starszych wyborców. No i do tego dochodzi system wyborczy, który no de facto w dużym skrócie od lat premiuje Fidesz. Dlatego ten sondaż jest dziś oczywiście termometrem, ale to nie jest jeszcze wynik wyborów. A jak może wyglądać sam dzień wyborów? Kampania bardzo ostra, Koń Kańcówka, jak widać, mocno zaskakująca. Są przecieki z Rosją w tle. Oskarżenia o mieszanie się do wyborów. Czy to ze strony Rosji, czy to ze strony Waszyngtonu, o pojawienie się J.D. Vance, choćby nawet to, to wsparcie. Co może się wydarzyć w samą niedzielę? No i w zależności od wyniku, co może się wydarzyć w poniedziałek. Ta końcówka rzeczywiście, tak jak mówisz, była bardzo nerwowa, bardzo brudna, bo najpierw te pierwsze przecieki o rozmowach z Moskwą, przypomnę, to była historia o tym, że Peter Siarto węgierski szef dyplomacji, jedna z twarzy reżimu Viktora Albana, tak, tak to nazwijmy, znaczy reżimu, reżimu w sensie władzy, jedna z twarzy tego rządu mhm. to jest człowiek, który miał w czasie unijnych spotkań wychodzić w przerwie i dzwonić do Ławrowa, czyli do rosyjskiego ministra i opowiadać mu, co tam się na sali dzieje. I teraz mówimy o to, co jest nowe, to, to to, że w tych nowych nagraniach pojawiają się historie związane z przekazywaniem dokumentów. Już nie tylko relacjonowaniem, dzwonieniem do Siergieja Ławrowa, żeby mu zdać relacje, ale też przekazywaniem dokumentów. No i było tak jak wspomniałeś, otwarcie, otwarte wsparcie amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a dla Orbana. J.D. Vance przyleciał, nie jest oficjalną wizytą, ale przyleciał gdzie? Na wiec Wiktora Orbana, co więcej na tym wiecu to, i to było chyba najbardziej Kim no symboliczne, jak J.D. Vance mówił o tym, że przylatując, co jest sytuacją bez precedensu, bo na wiecach wyborczych raczej rzadko spotyka się urzędujących polityków innego kraju, no chyba, że mówimy o zupełnie innej, innej innych strefach świata, nie Europie i nie Zachodzie. Mm. No i ten J.D. Vance przylatuje i mówi dość tego, Komisja Europejska i Bruksela zbyt wtrącają się w sprawę Węgier, mówi J.D. Vance na wiecu Viktora Orbana. No i to wyglądało rzeczywiście jak wejście zagranicznego polityka prosto w, w środek tej kampanii wyborczej. Viktor Orban grał strachem, to jest wojna, to jest bezpieczeństwo. No, oczywiście nie nasza wojna, mówiąc o Ukrainie. Grał samą Ukrainą, grał też Brukselą. Peter Marziar grał natomiast zmianą. Mniej korupcji, lepsze relacje z Unią, większy dystans wobec Kremla. No i teraz są dwa realne scenariusze. Pierwszy, tisza wygrywa i zaczyna się bardzo trudne przekazywanie władzy, albo zaczynają się no, mnożenie sztuczek, tak to nazwijmy, prawnych po to, żeby Wiktor Orban władzy nie oddał. Też tak może być. Orban przez lata obudował państwo swoimi ludźmi i to przekazanie władzy, gdyby do niego miało dojść, będzie bardzo trudne, bardzo długie, bardzo żmudne. Ale drugi scenariusz jest taki, że Fidesz utrzymuje większość dzięki systemowi wyborczemu, dzięki niezdecydowanym, których wciąż jest sporo, no i dzięki lojalnemu elektoratowi poza miastem, bo jak wiemy, to nie jest kwestia tego, czy wybory już teraz, o czym przekonaliśmy się wielokrotnie również w Polsce, podczas wielu wyborów w ostatnich lat. To nie jest już tylko kwestia tego, ile dana partia ma poparcie, ale która partia z, zazwyczaj tej binarnej takiej tej, tej układanki, która partia zmobilizuje więcej swoich wyborców, żeby w ogóle poszli m, i oddali, y, y, y, oddali swój głos. Nawet jeśli się utrzyma, no to ta sprawa, jeśli Orban się utrzyma, no to ta sprawa rosyjskich kontaktów oczywiście nie zniknie. No i w Brukseli zaufanie do Budapesztu jest dziś cienkie jak lód pod koniec zimy. Całe Europa jest zainteresowana wyborami na Węgrzech. Szczególnie dwóch polskich polityków podobno. Wojtku, zmieniamy teraz region. Izrael zgadza się na rozmowę z Libanem, ale, no właśnie, tu pojawia się wiele ale. Negocjacje mają ruszyć w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Premier Benjamin Netanyahu od razu dodał, że to nie jest rozejm, że to nie jest rozejm, że naloty trwają. Trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zawieszeniu broni. Tak, jest zgoda na rozmowy, ale nie ma zgody na ciszę na froncie. Netanyahu mówi o negocjacjach jak najszybciej. W przyszłym tygodniu mają się one rzekomo zacząć w Waszyngtonie, tam gdzie mają spotkać się przedstawiciele Izraela i Libanu, co samo w sobie jest dużym wydarzeniem, bo te dwa kraje formalnie są w stanie wojny, w związku z czym takich formalnych kontaktów nie było. No ale Izrael chce rozmawiać o rozbrojeniu Hezbollahu. To jest tak zwany non-starter. Hezbollach się nie rozbroi. Chce rozmawiać o nowych zasadach bezpieczeństwa na granicy. Liban mówi jednak najpierw tymczasowe wstrzymanie ognia, dopiero potem poważne rozmowy. Czyli mamy dwie rzeczy, które się do siebie absolutnie nie przystają. Stół jest ustawiany, na no, obok tego stołu dalej słychać wybuchy. No i te wybuchy naprawdę są e, głośne. To nie jest tło. E, wczoraj był najkrwawszy, w, nie dzisiaj piątek, to w środę, w środę był najkrwawszy dzień tej wojny. Jak wygląda na ten moment Bejrut? Najpro, najprościej mówiąc Beirut dostał tam, gdzie wielu ludzi czuło się jeszcze względnie bezpiecznie. To znaczy Izrael uderzył w ponad 100 celów w 10 minut, bomby spadały na ruchliwe ulice handlowe. 150 bomb w ciągu jednego Dnia. Tak, y, mieszkalne ulice w centrum miasta, to, to nie są obrzeża Bejrutu, które wiadomo, że są zdominowane przez Hezbollah i tam po prostu ludzie już wiedzą, że te bomby mogą spadać. To nie były południowe przedmieścia. Trafienia były w samym środku miasta, w dzielnicach y, na, na przykład przy Kornisz. To jest taka promenada y, przy porcie. Długa promenada, gdzie libańczycy, ale też ekspaci, y, ludzie z zagranicy często biegają sobie wieczorami, bo, bo jest ciepło. Chodzą na spacery, tam całe rodziny z dziećmi. No, ta, no proszę sobie wyobrazić taką Piękną naprawdę promenadę z widokiem na morze, na port, w którym niegdyś cumowały bardzo drogie jachty, ale to było dawno temu, jeszcze przed kryzysem ekonomicznym. Czyli tam, gdzie dzień wcześniej ktoś właśnie mógł iść po chleb, ktoś mógł spacerować, biegać, jeździć na rolkach, rowerze i tak dalej. No i te skutki są bardzo brutalne rannych Wozili ludzie na motocyklach, bo brakowało karetek. W szpitale apelują o krew. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że zestawy do ratowania rannych mogą skończyć się w kilka dni. No i miasto, które próbowało żyć normalnie, znów żyje od wybuchu do wybuchu. No to Wojtku, powiedz czego Izrael naprawdę chce od Libanu. Jaki jest cel tych rozmów? Jak mogą zakończyć się te rozmowy? Oficjalnie Izrael mówi dziś o dwóch celach. To jest rozbrojenie Hezbollahu i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom północy kraju. W praktyce chodzi też o strefę buforową w południowym Libanie, to znaczy Izrael otwarcie przyznawał, że, że ten plan zakłada odepchnięcie Hezbollahu aż po rzekę Litanii. innymi słowy zrobienie sobie takiego bufora na terenie mniej więcej 10% na powierzchni 10% terenu całego Libanu. To ma działać jak taki pas bezpieczeństwa przy płocie, ale dla Libanu oznacza to dalsze wysiedlenia, bo tam już tysiące osób uciekły z domów, zniszczenia i ryzyko długiej obecności izraelskiego wojska, def fakto okupacji izraelskiego wojska, podobnie jak na przykład na wzgórzach Golan. Druga sprawa to jest polityka. Wojna z Iranem nie dała Netanyahu wyraźnego skoku w sondażach. Ta wojna miejmy nadzieję się kończy, że ten rozejm jednak przetrwa. Wybory, wybory w Izraelu mają odbyć się jesienią, a najpewniej we wrześniu lub październiku, a Netanyahu jak na razie te wybory przegrywa. To, co zawsze pchało go w górę w sondażach wyborczych, to była właśnie wojna, więc prawdopodobnie, no, celem Netanyahu byłoby jak najdłuższe utrzymanie tej wojny, no ale wiemy też, że te rozmowy o zawieszeniu broni to jest efekt między innymi nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych i nacisków ze strony Donalda Trumpa. Rozejm bardzo kruchy, bardzo krucha w ogóle jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat piszemy na Polskie radio 24pl Wojciech Cegielski. Wojciech, dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Świata Pogląd.